Galacjan, rozdział piąty. Stójcie w tej wolności, którą nas Chrystus wolnymi uczynił, a nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Oto ja, Paweł, mówię wam, jeśli się obrzezujecie, Chrystus wam nic nie pomoże. A oświadczam każdemu człowiekowi, który się obrzezuje, że powinien cały zakon wypełnić. Zerwaliście więzy z Chrystusem, którzykolwiek przez zakon się usprawiedliwiacie, wypadliście z łaski. Albowiem my duchem z wiary oczekujemy nadziei sprawiedliwości, bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale wiara działająca przez miłość. Biegliście dobrze, któż wam przeszkodził, abyście nie byli posłuszni prawdzie? Ta namowa nie jest od tego, który was powołuje. Trochę kwasu zakwasza całe ciasto. Mam co do was przekonanie w Panu, że nie inaczej myśleć będziecie. A ten, który was niepokoi, poniesie sąd, kimkolwiek on jest. A ja, bracia, jeśli jeszcze obrzezanie opowiadam, czemuż jeszcze prześladowanie cierpię? Wtedy ustaje zgorszenie krzyża. Bodajby się do końca okaleczyli ci, którzy was podburzają, bo wy do wolności powołani jesteście, bracia. Tylko pod zasłoną tej wolności nie pozwalajcie ciału, ale w miłości służcie jedni drugim. Albowiem cały zakon w jednym słowie się wypełnia. Tym będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Ale jeśli jedni drugich konsacie i pożeracie, patrzcież, abyście jedni od drugich nie byli strawieni. A mówię, duchem postępujcie, a nie spełnicie pożądania ciała. Albowiem ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie to, co chcecie, czynili. A jeśli was duch prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Jawne zaś są uczynki ciała, takie jak cudzołóstwo, przeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwuchwalstwo, czary, nieprzyjaźń, spór, zazdrość, gniew, knowania, niesnaski, odszczepieństwo, nienawiść, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne, o których zapowiadam wam, jaką i przedtem zapowiadał, że którzy czynią te rzeczy, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha są miłość, wesele, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobrotliwość, wiara, łagodność, strzemięźliwość. Przeciwko takim nie masz zakonu. Ci zaś, którzy są Chrystusa, ukrzyżowali ciała swoje z namiętnościami i porządliwościami. Jeśli duchem żyjemy, duchem też postępujmy. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich wyzywając, jedni drugich nienawidząc.